Czyli możemy zaczynać. E, moją pasją są dowcipy. Zbieram dowcipy. Jeżeli chcecie mi zrobić prezent na koniec, to napiszcie na kartce dobry dowcip. I teraz też powiem. W kolejce na Kasprowy Wierch jadą turyści. Jedzie też stary baca i tak kurczowo trzyma się uchwytu, aż mu zbielały palce. Jaka paniusia mówi, a baca, cóż się tak trzymacie tego uchwytu? Przecież wam pasnokcie za chwilę odpadną. A baca mówi, a wiecie panicko, ja tam wolę uwozać. Bo z tego roku, jak my jechali na Kasprowie, to wszystko, to denko w kolejce się urwało i wszyscy polecieli w przepaść, tylko ja został, bo on się trzymał. No <głosy> i drodzy, e, trzymajmy się mocno uchwytu, którym jest ręka Boga Ojca i którym jest... Łaska Jezusa Chrystusa i dar Ducha Świętego, wtedy po prostu, nawet jak się denko w życiu urwie, to nie spadniemy w przepis. Moi drodzy, jak odkryć, że jesteśmy zranieni? Ja myślę, że w czasie tych lamentacji, tak to nazwaliśmy kiedyś na warsztatach antydepresyjnych, to ćwiczenie, za którym bardzo Pan Jezus staje, bardzo. Bardzo. I uzdrawia, i zabiera wiele rzeczy, jak odkryć, że jesteśmy zranieni, jak odkryć te wewnętrzne rany, które zostały zepchnięte w podświadomość, których nie możemy pamiętać. Właśnie z wczesnego dzieciństwa, z okresu prenatalnego, czy w ogóle coś, co, co, czego po prostu nie pamiętamy. Mogły się zdarzyć takie rzeczy one tak bardzo warunkują nasze dorosłe życie nasze postawy, zachowania psychologia może nam wiele pomóc ale dochodzi tylko do pewnej granicy poznania jako wiedza, jako nauka obejmuje obszar psychosomatyczny człowieka natomiast ani psychologia, ani psychiatria nie mają dostępu do obszaru duchowego człowieka to jest obszar, który jest zarezerwowany no, tylko dla Boga. Tutaj tylko Bóg może działać i posługiwać się. I właśnie ja mam takie osobiste doświadczenie, że kiedy widziałam, że zupełnie się rozsypuję, kiedy widziałam, że nie mogę się obejść bez alkoholu, miałam tylko dzieci, które, z którymi zostałam, i też miałam świadomość, że jak się roztrzaskam, to dzieci pójdą do domu dziecka i wszystko się rozleci. Już na wieki wieków. Amen. I tak jakoś zaczęłam szukać ratunku z tym, że wtedy nie wiedziałam, że z takimi sprawami mogę przyjść do Pana Jezusa. No Taki był poziom mojej wiary. Tak po prostu wtedy. I właśnie ktoś z przyjaciół dał mi adres, poszłam do tej poradni i za trzecim razem ten pan, psychoanalityk, zapytał mnie, czy pani jest wierząca? I właśnie on mi powiedział to, co przed chwilą powiedziałam. Nie powiedział wprost, że tylko Pan Bóg może mi pomóc, ale powiedział, że nauka, to co on tutaj reprezentuje, dochodzą do pewnej granicy poznania, ale wyraźnie dał mi do zrozumienia, że tylko Bóg może mi pomóc. I rzeczywiście tak się stało w niedługim czasie, że wpadłam w ręce Boga i dlatego tutaj jestem. Dlatego dołóżmy wszelkich starań, żeby na amen wpaść w ręce Boga. I wtedy te wszystkie nasze rany zamienią się w perły, ale o tym za chwilę. W jaki sposób w takim razie Pan Jezus uzdrawia nasze zranienia? w jaki sposób odkryć te rany. Tak jak powiedziałam w psychoanalizie, można wiele, ale nie wszystko. Ten proces pomagający odkryć te wewnętrzne rany odbywa się w klimacie modlitwy, tak jak to próbowaliśmy robić przed chwilą i pod namaszczeniem Ducha Świętego, pod kierunkiem Ducha Świętego. Tylko On, Duch Święty, może poprowadzić nas do ukrytych miejsc naszych zranień, o których może sami nie wiemy, że istnieją. I to przypominanie nam przez Ducha Świętego nazywa się anamnezą, nazywa się modlitwą anamnezy. Jest zasadnicza różnica pomiędzy anamnezą a introspekcją. W procesie introspekcji inicjatywa poszukiwania należy do samego człowieka, natomiast w anamnezie, która dokonuje się, jak powiedziałam, w klimacie modlitwy i obecności Ducha Świętego, człowiek pozwala, by to sam właśnie Duch Święty poprowadził go do ukrytych miejsc jego zranień. I nie chodzi o to, żeby rozgrzebywać rany, rozdrapywać ale żeby całą bolesną przeszłość dotknęła miłująca ręka Boga, dotknęła obecność Boga, żeby pozwolić Jezusowi, aby nawiedził to cierpienie, tą krzywdę, tą niesprawiedliwość, żeby Pan Jezus ogarnął miłością przeszłość, którą noszę w sobie i od której nie mogę się uwolnić, i żeby uleczył te miejsca w mojej duszy, które zostały zranione moi drodzy ostatnio spotkałam się z osobą, która podzieliła się, że właśnie jest w separacji małżeńskiej też od kilku lat i podzieliła się takim świadectwem, że po 35 latach zobaczyła pierwszy raz w życiu, takiej to wyraźnie była na rekolekcjach i modliła się, żeby właśnie dokładnie o to, żeby Duch Święty pokazał jej te skryte rany, o których istnieniu nie wie. Modliła się też o pewien konkretny problem, żeby mogła zobaczyć korzenie tego problemu, przyczynę, gdzie ona tkwi. Ale zostało pokazane jej coś znacznie więcej. Mówi, że od początku małżeństwo się nie układało i było skazane na porażkę. Walczyła ile mogła, ale potem już odstąpiła od tego i właściwie no, tak się okoliczności potoczyły też, że mąż odszedł. Ale powiedziała, że w tej modlitwie właśnie, w tej prośbie do Ducha Świętego zobaczyła moment jej własnego ślubu zobaczyła kontekst tego ślubu, zobaczyła w jaki pogański sposób zawierany był związek sakramentalny w Kościele. Że, I może nie będę tego opowiadać troszkę. Jeżeli będzie okazja, to jeszcze to przywołamy ten przykład, to świadectwo. W każdym razie powiedziała, że nie dziwi się, że tak się nie układało że w sumie byli w kościele, ale tak naprawdę zawierali związek małżeński, tak się wyraziła w obecności diabła. Też ona udzieliła mi, ja ją zapytałam, czy ja mogę, nie znacie jej Państwo, ona też jest w oddaleniu, czy ja mogę powiedzieć, prawda, jeśli potrzeba będzie, jeśli tak Duch Święty pokieruje to świadectwo i ona mi na to pozwoliła, dlatego to mówię. Więc, więc i właśnie więc po tylu latach zobaczyła pewną ranę która była niewidoczna która była zakryta przez nią i o której w ogóle jej w ogóle to nie przyszło do głowy ona mówi chwała Bogu i teraz chce rozmawiać o tym ze swoim mężem prawda kiedy pozwalamy Panu Jezusowi aby wszedł w nasze rany to te wszystkie przeżycia, które nie, po, nie pozwalają nam spać, przestają być koszmarem, przestajemy się ich bać, przestajemy na siłę zapominać. Nie musimy przed niczym uciekać, niczego się wstydzić, nie musimy czuć się gorszymi, nie musimy się oskarżać, czuć się winnymi. Kiedy pozwalamy, aby Pan Jezus wszedł w te rany, a więc przyznać się do doznanych zranień, po to, aby nie niszczyć siebie, nie niszczyć innych, nie ranić siebie i nie żyć w destrukcyjnym rozczulaniu się nad sobą, w rozgoryczeniu, w urazach, w buncie, w porównywaniu się z innymi ludźmi. Przejść z Jezusem życiowe straty. Przejść z Jezusem wszystkie życiowe straty. W spotkaniach z Jezusem mogą zostać w nas uleczone wszystkie chore postawy, które ukazuje nam Biblia pod postacią różnych chorób. Nasz paraliż, nasze zablokowanie, nasza ślepota, to co w nas sztywne, martwe, skamieniałe, co w nas kruche, nasza niezdolność zatroszczenia się o siebie, nasza wewnętrzna niemota, głuchota, to co wyschnięte, wykrzywione, Nasz strach przed życiem, wszystko, wszystko w spotkaniu z Jezusem może zostać w nas uzdrowione. I teraz jak przystąpić do tego procesu anamnezy? Eee, może się to Państwu przydać, możecie to polecać innym. Bo moi drodzy, po to jesteśmy uzdrawiani, żeby potem pomóc innym ludziom, zczaskanym przez życie żeby innych wprowadzać na parkiet i, i po prostu udowadniać, że rana może być wartością, że rana może stać się perłą, że rana może stać się płodna, że z niej może wypływać życie, tak jak z ran Jezusa wypłynęło dla nas życie. A więc jak przystąpić do tego procesu anamnezy? Najpierw konieczna jest modlitwa do Ducha Świętego. Dobrze jest taką modlitwę, można taką modlitwę odprawiać, że tak powiem, samemu. Można się samemu o to modlić, ale możemy zwrócić się do jakiejś doświadczonej grupy modlitewnej, która posługuje modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. Czasem człowiek boi się stanąć sam na sam z bólem, I dlatego wtedy dobrze jest poprosić poprosić kogoś, żeby z nami się modlił, kogoś właśnie doświadczonego w tym temacie. Ktoś, kto okaże się dobrym samarytaninem, Przypominacie sobie Ewangelię, przypominamy sobie Ewangelię Świętego Jana, tego chorego Chromego, na przysadzawce Betesda Pan Jezus mówi, zwrócił się do niego, mówi: nie mam człowieka, czy chcę być uzdrowiony? Mówi, nie mam człowieka, który by mnie wprowadził do sadzawki, kiedy nastąpi poruszenie wody. Czasem potrzebujemy drugiego człowieka. Może to być nasz spowiednik, nasz kierownik duchowy. Może to być, jak powiedziałam, doświadczona grupa modlitewna. Ale możemy się też sami modlić. Duchu Święty, poprowadź mnie w te miejsca, prawda? Pokaż mi. Możemy I dalej możemy podzielić nasze życie na pewne etapy i modlić się nad nimi. A więc pierwszy etap naszego życia, który potrzebuje uzdrowienia, który wymaga uzdrowienia, to dziewięć miesięcy w łonie naszej mamy. Bardzo ważny jest moment poczęcia życia. Moi drodzy, mówcie to gdzie możecie, że bardzo ważny jest moment poczęcia Życia ludzkiego, tak, tutaj, wiele, tutaj jest tyle do zrobienia, tutaj jest tyle do uświadomienia ludziom, o czym nie pamiętają, może nie chcą pamiętać, może zapomnieli, że jest to akt boski i że od tego momentu tak wiele zależy w życiu dzieci swoich rodziców właśnie od aktu poczęcia. E, tutaj troszkę czas nas nagli, ale mam bardzo konkretne przykłady. E, na przykład kobiety, obydwoje byli prawnikami. E, poczęcie dziecka dokonało się w takim amoku alkoholowym po jakiejś imprezie. I ta ta kobieta e, od razu odrzuciła to życie. Jeżeli dziecko poczęło się po imprezie alkoholowej, właśnie w tym amoku alkoholowym, no to może być nienormalne, może być chore, może być nie wiadomo jakie. I nawet myślała o aborcji. Na szczęście do tego nie doszło. Urodziła się dziewczynka, która potem skończyła medycynę. Na czwartym roku podjęła z różnych takich pewnych powodów rodzinnych, relacji właśnie w domu, w rodzinie. Próbę samobójczą, była 7 lat siedem minut na bezdechu, odratowano ją cudem i ona skończyła tą medycynę, podjęła staż, ale niestety jest psychicznie chora. A więc jakby te myśli Matki, że oby nie było, zamiast oddać się Bogu, przeprosić Boga, że ten akt poczęcia nie dokonał się no, w taki sposób Boży prawda. ona cały czas myślała żeby, czy przez jakiś czas myślała żeby dziecko usunąć bo może być nienormalne stało się więc bardzo ważny moment poczęcia może ktoś był poczęty poza małżeństwem jako rezultat gwałtu załóżmy, że mama myślała o aborcji albo próbowała dokonać aborcji też nigdy nie miejmy za złe ludziom niczego Dlatego, że właśnie w tych pierwszych tygodniach, miesiącach ciąży kobieta tak bardzo potrzebuje wsparcia najbliższych osób. Przede wszystkim męża, rodziny. I jeżeli tego nie ma, to właśnie wpada w panikę, w przerażenie. Co ja teraz zrobię? Co ja pocznę? Nie mam warunków, nie mam możliwości. I taka pierwsza myśl to myśl o aborcji. Potem ona mija. Kobieta decyduje się, czasem mogą być zaangażowani w takie myśli, obydwoje rodzice nie ma mieszkania, nie ma pracy, co, ja, co my zrobimy. Potem przyjmują dziecko i, i przyjmują go i kochają, ale ta mała istota może być zaznaczona piętnem śmierci, lękiem przed śmiercią, może być żyć w poczuciu takiej y, nicości, prawda? może żyć w takim poczuciu, że, że wyszło z grobu, że różne takie przypadki się tutaj trafiają może ojciec zostawił mamę źle ją traktował, nie wspierał, nie kochał może rodzice chcieli chłopca, urodziła się dziewczynka wtedy dziewczynka przez całe życie czuje się źle w tej skórze kobiety czuje się źle jako kobieta nie może się przyjąć, nie może się zaakceptować, prawda? Czuje się zupełnie kimś innym. Czasem dziewczyny ubierają się jak, jak mężczyźni, klną jak mężczyźni. Młode dziewczyny szczególnie idą ulicą i plują jak mężczyźni. Przepraszam za wrażenie. Po prostu jest jakiś problem z tożsamością, prawda? Oczywiście nigdy nie oskarżajmy rodziców, nigdy nie miejmy im za złe. Kochali nas jak umieli. Myślę, że w każdym razie dziecko, które nie czuje się oczekiwane od samego początku, oczekiwane, nieprzyjęte, to jest różnica. Może być tak, że zostaliśmy przyjęci, ale nie byliśmy najpierw oczekiwani. Rozwija w sobie negatywne emocje. Tutaj dużo, dużo rzeczy może się wydarzyć. Wspominałam, dziecko odczuwa każdy wstrząs, cierpienie pod sercem matki, które odczuwa mama. Doznania matki odczuwa i odbiera je. Właśnie poczucie odrzucenia, opuszczenia, strachu. Wiele kobiet decyduje się dzisiaj na samotne macierzyństwo. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś mówi, czuje się, to są konkretne przypadki, jak drzewo bez korzeni Czuję się jak drzewo bez korzeni a jeszcze jak jest też taki konkretny przypadek mam na myśli, że właśnie pewien mężczyzna niedawno młody człowiek powiedział, że czuje się jak drzewo bez korzeni i drzewo bez gałęzi, jak nagie drzewo tak się czuje w życiu dlatego, że mama samotnie zdecydowała się kiedyś na małżeństwo i została z tego powodu bardzo odrzucona przez rodzinę, przez swoich rodziców i nie doszło jeszcze do pojednania, mimo że chłopak ma 22 lata. Ciągle jest, jakiś, ciągle jest takie nieprzejednanie z tego powodu. On nie ma rodziny. I powiedział, że czuje się jak nagie drzewo. Nie ma relacji, nie ma relacji. Warto podkreślić też znaczenie narodzin. Właśnie lekarze powinni za wszelką cenę, zresztą cały personel medyczny, za wszelką cenę znaleźć sposób, aby złagodzić stres, jakim dla noworodka jest poród. Jak opisać strach wywołany przez pierwszy kontakt z chłodem tego świata? Podobno pierwszym krzykiem dziecka jest, Boże, co się dzieje, gdzie ja lecę, co się ze mną dzieje? Tak jakby nas wrzucono w otwaj oceanu, prawda? Narodziny dziecka zagrażają czasem życiu matki, po porodzie natychmiast odsuwa się dziecko, by czuwać nad zdrowiem kobiety. Może to niekorzystnie wpłynąć na niemowlę, a potem na dorosłe na życie człowieka. Nie kochacie mnie, pozostawiacie mnie samego, trudno. Muszę sobie jakoś radzić. To rzutuje potem na relacje ewolucja tego człowieka w wieku dojrzałym może postępować na przykład w kierunku głębokiej depresji możemy zostać zranieni na różne sposoby potem drugi okres naszego życia to okres niemowlęcy, dzieciństwo już wspominaliśmy trochę dom rodzinny te najważniejsze relacje ale też szkoła może nie miałem przyjaciół może byłem odrzucony, wyśmiewany Czasem nauczyciele, przez, właśnie przez kogoś z kolegów, przez nauczyciele, przez nauczycieli, no, dzieci są okrutne wobec siebie i w szkole możemy być bardzo, bardzo zranieni. Potem, żeby troszkę przyspieszyć, okres młodości, wiek dojrzały, to bardzo trudny okres w życiu człowieka, pierwsze zakochania. Mogliśmy zostać odrzuceni przez chłopaka, przez dziewczynę, Potem bardzo trudno jest wejść w relacje z mężczyzną, z kobietą, osobie, która została odrzucona w młodym wieku. Spada poczucie wartości, widocznie jestem czytka, widocznie, no nie wiem, jestem do niczego, skoro ten chłopak czy ta dziewczyna mnie zrezygnowała ze mnie. Zerwane zaręczyny to jest trauma nieraz, która może się zakończyć nawet śmiercią samobójczą. Jest, to jest też czas, kiedy wiele osób decyduje się na inicjację seksualną, która ma potem bardzo gorzkie i opłakane skutki w życiu. Bardzo. I nie trzeba tego udowadniać. Dlatego jest ogromny sens właśnie tej walki Kościoła o czystość przedmałżeńską. Ogromny sens. Ludzie tego nie rozumieją. A potem, kiedy zrozumieją, no... Yy, jest czasem, ominęliby wiele niepotrzebnego cierpienia, bo z każdej biedy Pan Jezus nas wyprowadzi, jeżeli się do Niego zwrócimy, z każdej. Dorastające dzieci, które nas rozczarowały, zawiodły, poszły swoją drogą, zupełnie, zupełnie no, rozwód właśnie z takim dramatycznym doświadczeniem, śmierć kogoś bliskiego, nie zdaliśmy egzaminów, musieliśmy przerwać studia, prawda? To, co teraz na przykład jest takim dramatem młodych ludzi, z czym się spotykam, spotykamy, to są rozwody rodziców, kiedy dzieci są już dorosłe i odchodzą z domu, idą na studia, prawda? I rodzice decydują się na rozwód. I właśnie już kilka razy się zdarzyło, że Osoby, studenci, studenci, użyjmy rodzaju męskiego, właśnie przyszli z takim problemem, że czują się jak drzewo odcięte od korzeni. Rodzice się rozeszli, każde zamieszkało gdzie indziej. Nie ma domu, nie ma tego miejsca na ich na ziemi. Że, i, I to jest tak... Dramatyczne doświadczenie, zresztą gdzieś to czuję, myślę, że czujemy to w swoim sercu. Przychodzi weekend i nie mają gdzie jechać z akademika i tak się plączą, prawda? Już nie ma domu. Gdzieś jest mama, gdzieś jest tata, ale nie ma ich razem. Moi, moi drodzy, wiele, wiele rzeczy mogło się wydarzyć w naszym życiu i Bożym Lekarstwem, tak jak powiedziałam, jest modlitwa przebaczenia jest, są sakramenty święte, szczególnie sakrament Eucharystii budowanie właśnie tej relacji z Panem Jezusem to jeszcze będziemy jutro o tym mówić i chciałam powiedzieć o modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne zasadza się na takich kilku punktach przede wszystkim Musimy postawić mocno nasze życie, oprzeć na Jezusie Chrystusie, cokolwiek się wydarzyło. Musimy przyjść do Boga, zwrócić się do Boga, który jest miłością i miłosierdziem, który nigdy nie odrzuca człowieka. Też poddać swoje życie Bogu, poddać swoje życie Panu Jezusowi. On jest Panem. Słowo Boże mówi, że Bóg, Ojciec, uczynił swojego Syna Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem. Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, wszystkiego, co żyje, co żyje nad ziemią, pod ziemią, co żyje na ziemi, wszystko... Musi się u... Każde kolana musi się ugiąć i każdy język musi wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Tak więc musimy przyjść do Boga, przyjść do Jezusa, zaprosić Go do swojego życia, oddać swoje życie pod Jego panowanie, pod Jego władzę. I do Jezusa, który jest Zbawicielem, a więc ocala, ratuje wszystko, tą całą naszą, to całe nasze zrujnowane życie, Yy, wprowadza porządek tam. Wprowadza porządek. Nawet nie wiem, gdybyśmy jak na, nie nabałaganili, Jezus przywraca porządek naszemu życiu. Przywraca porządek. Yy, więc yy, więc yy, też Jezus przed każdym z nas, każdego dnia staje i pyta, tak jak zapytał uczniów, za kogo, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To już nie jest anegdota wczorajsza, ale Ewangelia chociażby świętego Mateusza, 16 rozdział. Za kogo mnie uważacie? I Szymon mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus powiedział, błogosławiony jesteś Szymonie, błogosławiony jesteś. bo Będziemy błogosławieni, kiedy nasze życie oddamy Jezusowi Chrystusowi i uznamy Jego panowanie nad nami. Następnym punktem jest przebaczenie. O przebaczeniu będzie zupełnie inna konferencja, więc zostawiam. Też jakby modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne zakłada zgodę na życie, zgodę na życiowe straty. To jest też taka osobna konferencja, z której się nie zmieścimy. Ale to jest łaską, moi drodzy. Bardzo trudno się zgodzić na to, cośmy w życiu utracili. Czasem ze swojej winy, a czasem nie ze swojej winy. Wszystko jedno, to nie ma znaczenia. Fakt jest faktem. Straciliśmy, ponieśliśmy stratę. I Jezus przychodzi z tą łaską, żebyśmy się pogodzili z tym, żebyśmy już nie cierpieli Żebyśmy byli wolnymi ludźmi. I właśnie i polega, i modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, polega na ufnym powierzeniu tych ram i zaproszeniu Jezusa do tych bolesnych przeżyć jako Zbawiciela, żeby On nawiedził te miejsca. Jezus uzdrawia. I to jest pewnik. Jak On to czyni? Do końca nie wiem. Mam moje osobiste świadectwo. I znam świadectwa wielu ludzi, z którymi się spotykałam i spotykamy przez te prawie 20 lat, którzy zostali uzdrowieni, których życie było zrównane z ziemią, a teraz wyciągają innych, współ będąc współpracownikami Boga i przyjaciółmi Boga. Moi drodzy, w Biblii znajdujemy historię pewnej kobiety, która z mężem i dwoma synami opuściła swój rodzinny kraj. Z dala od ojczyzny i krewnych przeżyła śmierć męża i dwóch synów. I kiedy potem wróci, zdecydowała się wrócić do domu, powiedziała swoim przyjaciołom Nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Kto czyta Biblię, to, wie, że, to już wie, że jest mowa o księdze Ród. To jest pierwszy rozdział, werset 20. Y, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, to znaczy gorycz, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Ona wybrała rozgoryczenie z powodu utraty najbliższych i zmieniła swoje imię właśnie na Mara, to znaczy, jeszcze raz powtórzę, gorycz. Człowiek nie musi zmieniać swojego imienia. Może stać się wolnym od zranień, od zgorzkniałości, niezależnie od tego, co się wydarzyło. I teraz tak, uzdrowienie, które czyni Pan Jezus, nie polega na tym, że rana zniknie, którą noszę w sobie, że zniknie, że o niej zapomnę, że zapomnimy. Prawdziwe uzdrowienie, które Jezus nam daje, i to jest przebóstwienie tej rany. Tak jak zostały, już to powiedziałam, przebóstwione rany Jezusa. One nie zniknęły, one są. Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się uczniów i pokazał im przebity bok i przebite dłonie. Tylko, że one nie sprawiają już bólu. Mogę spokojnie myśleć o wszystkim. Mogę spokojnie myśleć o przeszłości, Mogę spokojnie myśleć o ludziach, którzy mnie zawiedli i rozczarowali. Mało tego, nie tylko, że nie sprawiają bólu, ale one stają się wartością. Też już to przemknęło się przed chwilą. Stają się płodne. Tak jak z ran Pana Jezusa wypłynęło życie, tak z naszych ran wypływa życie. Moi drodzy, nie byłoby mnie tutaj i... I nie byłoby mnie jeszcze w wielu miejscach, gdzie Pan Jezus mnie posyła, gdyby nie moje uzdrowione rany, z którymi dokładnie Pan Jezus zrobił to, o czym mówię. I jest też tak, czasem rozmawiam z psychologami zaprzyjaźnionymi. Możecie zapytać też Beaty, zupełnie niedawno też miałyśmy rozmowę w tym stylu że dobrym terapeutą, dobrym doradcą nie jest ten, kto zna wszystkie, czy jak najwięcej terapii psychologicznych. To zna różne podręczniki psychologiczne. Prawda? Nie jest ten, ale ten, kto przeżył w swoim życiu trudne rzeczy i pozwolił, aby Bóg uzdrowił to zranione serce. I najlepszym terapeutą właśnie w terapii w poradnictwie chrześcijańskim, w każdym kontakcie z ludźmi ważna jest... ważna jest... ojej, umknęło mi słowo, chodzi mi o wrażliwość. Aha. Empatia, dziękuję. Ważna jest empatia, prawda? Czasem ma ktoś taką zdol wrodzoną zdolność, taką wrodzoną wrażliwość, ale właśnie... Najlepszym terapeutą jest ten, kto, kto przeżył wiele rzeczy i właśnie i, i rozumie drugiego człowieka. Wtedy, wtedy my też wyczuwamy, że jest, nam w stanie, jest nas w stanie zrozumieć, a to jest najważniejsze. I wtedy właśnie staje się nowym człowiekiem. Staje się nowym człowiekiem. Biblia mówi, że, to wszystko, że a to jeszcze przeczytam Słowo Boże, żeby tutaj otwartym na ludzi, na życie, otwartym na nowe relacje. Eee, objawia się w nas ten wewnętrzny człowiek, o którym pisze święty Paweł. Eee, przeliknięty przez Jezusa Chrystusa, nad którym świat już nie ma władzy. Żaden człowiek już nie, nie będzie miał nad nami władzy. Żadne zranienie nie będzie miało władzy, żadne cierpienie nie będzie miało już nad nami władzy. Tak jak to jest napisane w liście do Koryntian, w drugim rozdziale, to znaczy tak, drugi rozdział, drugi list do Koryntian, szósty rozdział, werset dziesiąty. Jesteśmy jakby smutni, a zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak ubogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadający wszystko. I jeszcze kto notuje, to drugi list do Koryntian, to samo, czwarty rozdział, wersety od 8 do 11. I tutaj Święty Paweł tak pisze. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa, życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Moi drodzy, to jest święty Paweł w Biblii jest kilka takich ważnych tekstów, jeszcze raz, bo to już tak się przewinęło, że jedno z wielkich życiowych pytań skupia się nie na tym, co nam się przydarza, ale na tym, co zrobimy z tym, co nam się przydarza. Co zrobimy z tym? Jak będziemy umieli przeżyć to, co nam się przydarzy? Większość okoliczności w naszym życiu też nie możemy zmienić. Prawda? Nie zawsze podejmowaliśmy świadome decyzje co do różnych spraw, co do naszego małżeństwa. Właściwie bardzo mało z tego, co przeżyliśmy, ma cokolwiek wspólnego z moimi decyzjami: kogo znałem, gdzie przyszedłem na świat, jakie przeważały we mnie cechy charakteru. Więc nasz wybór, Nierzadko obraca się nie wokół tego, co się z nami stało lub stanie, ale to, w jaki sposób odniesiemy się do życiowych różnych okoliczności, do życiowych porażek, strat i tak dalej. Czy z pretensjami, z użalaniem się nad sobą, czy z wdzięcznością. Straty mogą nie podlegać negocjacji, ale mamy wybór, jakie przeżyjemy. Właściwie straty nie podlegają negocjacji, są faktem, są faktem ale mamy wybór, jakie przeżyjemy. Jesteśmy wciąż wzywani do odkrywania działania ducha Bożego w naszym życiu, w nas samych, nawet w chwilach ciemności. Wtedy właśnie szczególnie jesteśmy zapraszani do wybrania życia. Do, do wyboru życia zwróćmy uwagę tak kiedyś mi przyszło na myśl jak czytałam Biblię, że między Niedzielą Palmową a, a Kalwarią a śmiercią Pana Jezusa na krzyżu tyle się wydarzyło i największe rzeczy wydarzyły się nie w chwili kiedy ludzie krzyczeli Hosanna ale największe rzeczy wydarzyły się wtedy kiedy Jezus umierał na krzyżu dokonało się nasze zbawienie i moi drodzy, jak patrzę na moje życie, nie ma czasu, że może dać większe świadectwo, ale to też nie o to chodzi, to największe rzeczy wydarzyły się w chwilach największej ciemności i opuszczenia. I moi drodzy, czujmy się zaproszeni do życia. Czujmy się zaproszeni przez samego Jezusa Chrystusa. I też kiedy po ostatniej konferencji poszłam do kaplicy, się pomoglić. Jakby miałam wrażenie, że Pan Jezus mówi, żeby przeczytać na koniec pewne słowo z Księgi Izajasza, które kieruje do nas wszystkich. Jeszcze mamy 5 minut. Znajdziemy Księgę Izajasza. Jest to na pewno 54 rozdział dla Państwa, którzy notują. 54 rozdział. A... Nie, 43. 43 rozdział, wersety od 16 do 21. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wiódł na wyprawę wo wozy i konie, także i potężne wojsko. E, upadli już nie powstaną, zgaśli jak knotek. Zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie, czyż jej nie poznajecie? Moi drodzy, raz na no, zawsze. O któryś o, wie, 43. Od 43 rozdział, wersety od 16 do 21.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 Bóg dostarczy wody na naszą pustynię, na pustynię naszego życia i dostarczy i otworzy rzeki na Pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Moi drodzy, jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby właśnie przyjąć nowe życie od Boga, opowiadać Jego chwałę, żeby zostawić naszą przeszłość, a jeżeli jest coś do rozwiązania, to rozwiązywać, rozwiązać ją według mądrości Bożej i poddać nasze życie Bożemu uzdrowieniu.